Jest 16. Dwójka, jesteś na miejscu, Julie Marity. Przed mikrofonem Aldona Łaniwska, Wok, witam Państwa w programie drugim, czas na wiadomości kulturalne. Drugie piętro Zamku Królewskiego w Warszawie na kolejne trzy miesiące ponownie stanie się teatrem. Po 400 latach instytucja powraca do tradycji jednego z najlepszych teatrów w Europie – Opery Dworskiej Władysława IV. Ponad 100 artefaktów ze zbiorów polskich i europejskich instytucji można oglądać na wystawie Wielka Gra – Opera Władysława IV. Ekspozycja opowie o tym fenomenie, tłumaczy dyrektorka Zamku Królewskiego w Warszawie Małgorzata Omilanowska.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 Wystawa Wielka Gra Opera Władysława IV w Zamku Królewskim w Warszawie od jutra zostanie udostępniona publiczności. Potrwa do 19 lipca. Był teatr, czas na film. Znaki Pana Śliwki w reżyserii Urszuli Morgi i Bartosza Mikołajczyka będzie można dziś obejrzeć na dwóch pokazach specjalnych. Dokument powstał z fascynacji autorem ponad 400 znaków graficznych Karolem Śliwką. W Muzeum Kinematografii w Łodzi zaplanowano pokaz połączony ze spotkaniem z twórcami, którzy wspominają, że do realizacji filmowego portretu Karola Śliwki zainspirowała ich wystawa monograficzna z cyklu Polski. Projekty polscy projektanci. Nie zdążyliśmy się jednak spotkać z naszym bohaterem, który zmarł jeszcze przed finisarzem ekspozycji, mówi reżyserka Urszula Morga. No nie udało się. Karliwka zmarł rzeczywiście 10 września 2018 roku i myśmy się zawahali, czy robić ten film, jak zrobić ten film, czy będziemy mieli materiały, czy będzie czym opowiadać, bo kino jednak potrzebuje materiałów wideo przede wszystkim, obrazu. Krótko się wahaliśmy, uznaliśmy, że musimy spróbować, musimy podjąć to wyzwanie i teraz tak naprawdę zaczyna się ten proces trochę takiej pracy archeologów, detektywów, czyli musimy wytropić, poszukać te materiały i znaleźć też język dla tego filmu. Drugi pokaz filmu Znaka, Znaki Pana Śliwki odbędzie się w Muzeum Fabryka Czekolady Ewedel w Warszawie. Obie projekcje rozpoczną się o 19.30, a dokument wejdzie do ogólnopolskiej dystrybucji kinowej 16 maja.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 Płeć. Mumia to chłopiec w wieku 8-10 lat. Badacze mają w planach jeszcze przeprowadzenie badań genetycznych oraz immunologicznych. Ukraina została nagrodzona za walkę o wolność i demokrację. Wołodymyr Zeleński odebrał międzynarodową nagrodę czterech wolności. Ukraińcy otrzymali ją za walkę w obronie wolności i praw człowieka. Nagroda przyznawana jest od 1982 roku przez Fundację Roosevelta naprzemiennie w Nowym Jorku i w Middelburgu w holenderskiej prowincji Zelandia, skąd pochodziła rodzina Roosevelta. Ukraina jest symbolem walki o wolność, mówił premier Holandii Ropieten. Zwykli ludzie pokazują, że w sercach pełnych strachu jest nadal miejsce na miłość i współczucie. To prawda, że musicie często polegać na sobie, ale nie jesteście sami. Prezydent Zeleński podziękował Holandii za udzieloną od początku wojny pomoc i podkreślił, że musi być ona kontynuowana. Pomoc militarna, zwłaszcza obrona powietrzna, jest kluczowa. Ważne też, aby kontynuować sankcje i wszystkie inne restrykcje. Rosja musi zostać pociągnięta do odpowiedzialności. Ukraiński prezydent po odebraniu medalu poprosił o uczczenie pamięci ofiar wojny minutą ciszy. Na uroczystości oprócz przedstawicieli rządu obecny był król Wilem Aleksander oraz księżniczka Beatrycze. Fundacja Roosevelta co roku przyznaje nagrody za wolność słowa, religii, wolność ekonomiczną i wolność od strachu. Chce w ten sposób pokazać młodym ludziom, że warto stanąć w obronie podstawowych wartości. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rojen. Korespondencja z Holandii kończy to wydanie Wiadomości Kulturalnych. Żegnając się zachęcam do odwiedzenia naszej strony dwujka-polskie-radio.pl. Znajdą tam Państwo więcej informacji ze świata kultury. Rafał Blechacz i Orkiestra Filharmonii Poznańskiej. Pod batutą Tomasa Netopila, czyli mistrzowskie wykonania dzieł Mozarta, Beethovena i Brahmsa. 17 kwietnia, godzina 19, Aula Uniwersytecka w Poznaniu. Patronem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia. Mecenasem Filharmonii Poznańskiej jest NASA. Sponsorzy PKO Bank Polski, Strabag. Reklama. Tu program Drugi Polskiego Radia, 6 minut po 16. Okay. <laughs> Przed mikrofonem Monika Zając. Dzień dobry. Zapraszam na czwartkowe spotkanie w audycji Wybieram Dwójkę. Za konsoletą Katarzyna First Wojtkowska, w reżyserce Beata Stelińska, a muzykę na dziś wybrała Magdalena Łoś. Słuchają nas Państwo 16 kwietnia, to 106 dzień roku. Słońce znajduje się w znaku Barana i będzie z nami do 19.35, a imieniny obchodzą Bernadetta, Benedykt, Julia i Ksenia. Nie zabraknie dziś tematów związanych z trudną przeszłością. Zaczniemy od wizyty w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku, by zapowiedzieć zbliżającą się premierę spektaklu inspirowanego powieścią Idąc Rakiem Güntera Grasa. To będzie spektakl o nienawiści, do czego prowadzi kultywowanie nienawiści, przynajmniej dla mnie. Szczucie na innych i rozpamiętywanie, taki ból, który został komuś zadany być może niesłusznie. Zbiory są co 25 lat w następnym pokoleniu. Więcej na ten temat usłyszą Państwo za moment. Do roku 1955 przeniesie nas z kolei słuchowisko Pociąg do Moskwy na podstawie tekstu Tadeusza Słobodzianka. O zbliżającej się dwójkowej premierze opowie reżyser Łukasz Lewandowski i to za mniej więcej półtorej godziny. Jeszcze przed 17. zapowiemy program obchodów rocznicy powstania w getcie warszawskim, które w tym roku organizowane są pod hasłem Siła Świadectw. Tworzenie geta, życie w getcie, ucieczka z geta, ukrywanie się w kanale ściekowym po to miejsce ukrycia. Ja to przeżyłam na własnej skórze i, i to jest moim, no powiedziałabym, obowiązkiem, póki jeszcze żyję, dzielić się tymi wspomnieniami. Głos Krystyny Budnickiej powróci jeszcze w tej godzinie. Wybieram dwójkę, nie zabraknie też tematów muzycznych. O 16.30 połączymy się z Krakowem, by zapowiedzieć wydarzenie, które można z czystym sumieniem nazwać pochwałą minimalizmu. Trzy wieczory, trzy bardzo intymne spotkania z artystami w krakowskiej Krikotece. Tak zapowiada się trzecia odsłona w punkt Mikrofestiwalu. O tym przedsięwzięciu po 16.30 opowie jego inicjator Marek Pospieszalski. Z kolei za mniej więcej godzinę przeniesiemy się do Teatru Wielkiego Opery Narodowej, gdzie trwają przygotowania do premiery. Falstafa. Doświadczony reżyser Marek Weiss kończy tym przedstawieniem swoją wieloletnią karierę o swoich refleksjach związanych z tym dziełem Opowie za mniej więcej godzinę. Usłyszymy wtedy także głos jednego ze śpiewaków Mateusza Michałowskiego. To wszystko i więcej. Wybieram dwójkę do osiemnastej. Zaczynamy. Mocne muzyczne rozpoczęcie czwartkowego, wybieram dwójkę, to Ellen Grimaud i Baltimore Symphony Orchestra pod dyrekcją Davida Zinmana w finale koncertu fortepianowego Giedur Morisa Ravela. Ta muzyka zabrała nas do Gdańska, a konkretniej na scenę malarnia Teatru Wybrzeże, gdzie trwają przygotowania do premiery sprawy Dawida Frankfurtera. Ten, ta sztuka powstała w wyniku improwizacji aktorskich inspirowanych powieścią Idąc rakiem Gintera Grasa i opowiada o tym, jaki wpływ na teraźniejszość ma przeszłość. Autorami scenariusza są Maciej Bogdański, Piotr Pacześniak i Marcin Wierzchowski i ten ostatni z nich reżyseruje to przedstawienie. Jest taka scena w tej powieści, w której dwie rodzicielskie pary spotykają się ze sobą po to, żeby porozmawiać o zdarzeniu, do którego, gwałtownym zdarzeniu, do którego doszło pomiędzy ich synami. Przerzucając się racjami, tak naprawdę i jedni i drudzy zadają sobie pytanie, co zrobiliśmy nie tak. Jak podróż? Bezproblemowo. 9.18, wyjazd pociągu. Przyjechałem tym samym, co Konrad. No, ja też się czułem tak, jak koni czekając na pana. To co, do hotelu odświeży się pan? Nie, nie, nie przyjechałem do hotelu. Do bawci, za mną. Jedna rodzina była wysoko funkcjonująca, rodzice ze sobą, dwoje braci. Druga rodzina z jednakiem, rodzice rozwiedzeni. Ale właściwie każda para nie jest wolna od tego pytania. Co zrobiliśmy nie tak, czyli co takiego daliśmy swoim dzieciom? Albo czego nie daliśmy swoim dzieciom, że one, a wraz z nimi my, znaleźliśmy się w takim punkcie. Trochę to przypomina e, boga mordu Jasminy Rezy. Oczywiście jest tam bardzo wiele takich historii, dlatego że te historie zawsze uderzają w nas jak torpeda. Jak się stajemy rodzicami, to te historie zaczynają do nas mocniej mówić niż kiedy nimi nie byliśmy, bo zaczynamy nieść ten ciężar. I widzieć, że to, co sobie wyobrażałem, że jak ja będę miał syna, pokażę mu świat i będę dla niego zawsze i wszędzie i będę wyłącznie miłością, że to jest po prostu fantazja. Piękne marzenie, które mamy o rodzicielstwie, ale ono nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Co, co ciekawe, kiedy synowie w tej opowieści spotykają się ze sobą, no właściwie zadają podobne pytanie. Co poszło nie tak? To znaczy Dlaczego ja nie czuję się szczęśliwy? Dlaczego... Potrzebuje ciebie, żeby poczuć się w ogóle ważny, akceptowany, doceniony. Ale to jest tylko jeden poziom dziedziczenia. Jeżeli zaakceptujemy czy przyjmiemy, że rzeczy, których nie byliśmy świadkami, których nie uczestniczyliśmy, stają się częścią naszej historii, to my tego bagażu nie zbieramy wyłącznie od momentu poczęcia do śmierci. Tylko, że ten bagaż jest dla nas przygotowywany przez dłuższy czas. I ten bagaż wydarza się zarówno na poziomie rodzinnym, moja babcia, mój dziadek, ale wydarza się również na poziomie społecznym. To znaczy, w tym mieście, w którym mieszkamy, wydarzyło się coś. Ta społeczność zrobiła coś dobrego albo złego. Więc ta historia, którą opowiadamy, ona jest bardzo... Bardzo silnie o tym, co wydarza się pomiędzy nami, pomiędzy rodzicami i dziećmi, pomiędzy komórkami rodzinnymi współcześnie, ale z uwzględnieniem promieniowania, które przychodzi z przeszłości. Grywaliście z synem? Ja nie, ale mój, ty, mój syn interesował się ping-pongiem. Roskop, Walner, Grubba. Wiedział wszystko, co, kto, kiedy zdobył. Przystawiał sobie stół kuchenny do, do, do, do, do ściany i, i rozgrywał sam ze sobą całe turnieje. My mieliśmy w garażu stół. Marek Tynda, Paul pokrywkę. Ojciec Koniego, pokrywkę, mordercy Wolfganga Stręplina. Jakob Stręplin, ojciec Wolfganga, a na życie Maciej Konopiński. Ale zostawmy życie w tym momencie, przejdźmy do spektaklu. Spektakl w takiej warstwie intelektualnej w pierwszym momencie bardzo trudny, bo mamy tu i Gintera Grasa, katastrofę Gustlofa i także wydarzenia związane z samym Gustlofem. Bardzo skomplikowana historia na pierwszy rzut oka. Znaczy ja mam wrażenie, że, że to wszystko w Ginterze Grasie jest zawarte, ten cały Gustlow idąc rakiem, korzystaliśmy chyba z całej trylogii właściwie e, Gintera Grasa, ale przeważnie jesteśmy oparci jakby o, o idąc rakiem i rzeczywiście korzystamy i z historii, która tam jest, z postaci, natomiast z naszej strony jest to działanie troszeczkę pogłębione poprzez szukanie w psychologii postaci, a poszukiwania były przy pomocy różnych technik improwizacyjnych. Myślę, że to będzie spektakl o nienawiści, do czego prowadzi kultywowanie nienawiści, przynajmniej dla mnie. Rozsiadanie się, szczucie na innych i rozpamiętywanie bóli i że ciągle taki ból, który został komuś zadany, być może niesłusznie, Zbiory są co 25 lat w następnym pokoleniu. Obaj panowie zagrani w Pięknej Zoście, czyli poprzednim spektaklu reżysera, który tutaj miał miejsce w Teatrze Wybrzeża. Wtedy też sięgnięto po improwizację, więc chciałabym zapytać, jak ta improwizacja wtedy zastosowana na panu wpłynęła i jak teraz ta improwizacja wzbogaciła spektakl, pogłębiła rys psychologiczny postaci, o których pan mówił? Ja mam wrażenie, że w Pięknej Zośce to był trochę inny materiał, bo opieraliśmy się na, na aktach sądowych i właściwie całą historię trzeba było jakby wymyślić od początku. Ta historia by, by była wymyślana oczywiście przy pomocy tych wszystkich technik improwizacyjnych, natomiast tutaj mamy właściwie w książce, czy tam w tych trzech książkach, całą historię opowiedzianą. My musieliśmy wyimprowizować... To co się działo między tymi punktami, między tymi takimi stałymi do których trzeba, trzeba dojść, to oczywiście trochę inaczej wyglądała ta praca. Natomiast posługiwaliśmy się tymi samymi technikami. Praca techniką i metodą Marcina Wierzchowskiego niewiele się różniła. No, efekt jest taki, że i w Zośce i tutaj jesteśmy tak naprawdę autorami dialogów, które są w tym spektaklu i w Zośce. Tak samo było. Jesteśmy do nich inspirowani przez reżysera, ale dzięki temu no, przebiegi postaci i no, mam nadzieję, że to język brzmi tak żywo, naturalnie, a oprócz tego pogłębiliśmy wnętrza tych postaci o ich całe życiorysy. Z twórcami spektaklu Sprawa Dawida Frankfurtera rozmawiała Marzena Bakowska z Radia Gdańsk, a prepremiera jutro o 19 na scenie malarnia Teatru Wybrzeże w Gdańsku. to Milan trzecia część koncertu mandolinowego Giedur Johanna Nepomuka-Humla w interpretacji Aviego Avitala i zespołu Il Giardino-Armonico. Na początku audycji zapowiadałam Państwu, że dziś wybieram dwójkę wyjątkowo dużo tematów związanych z trudną przeszłością, z pamięcią i to ciekawe, bo właśnie do źródeł pamięci odwołują się artyści zaproszeni do udziału w niedzielnym koncercie Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Wędrówkę do Krainy Ludowych Korzeni NFM Orkiestra Leopoldinum postanowiła odbyć w towarzystwie zespołu Swachy oraz flecistki Katarzyny Gacek Dudy, a także chórów Chłopięcego i Dziewczęcego NFM. Jeśli chcą Państwo wziąć udział w tym wieczorze, proszę do nas zadzwonić 22 645 22 22. Mowa o koncercie niedzielnym o godzinie 19 w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Jest 16.25, za kilka chwil połączymy się z Krakowem i będziemy rozmawiać o pewnym bardzo interesującym przedsięwzięciu muzycznym. Martin Owen, BBC Philharmonic i John Williams, wi Wilson w kompozycji Ryszarda Straussa. To za nami, a przed nami gość dwójki. Tym gościem w studiu Radia Kraków jest saksofonista Marek Pospieszalski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś będziemy rozmawiać o kolejnej odsłonie w punkt mikrofestiwalu, którego jest pan pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym. Muszę zacząć od tego pytania: czy uważa się pan za muzycznego minimalistę? Jest mi bliska taka filozofia yy, prezentowania swoich yy, myśli. Więc Ale to ciekawe, tak. bo przejrzałam się różnym przedsięwzięciom, które pan współtworzył lub inicjował, i to są bardzo różne odsłony, od tych rzeczywiście minimalistycznych, solowych, przez duetowe, aż po większe składy. To tak zwykle bywa, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Mm w sferze improwizowanej, w której głównie funkcjonuje. Wspaniale się odnajduje, będąc sam, ale dochodzi w pewnym momencie taka myśl, że, że już dosyć tego wszystkiego i, i trzeba z kimś razem poszukiwać. Dlatego Super jest y, stworzyć sobie taką platformę y, dużych zespołów, y, wtedy można swoje koncepcje y, nie tylko grać, ale się im przysłuchiwać. Hmm. Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, ale zdaje się, że łatwiej jest publiczność zainteresować e, koncertami z udziałem e, większej grupy artystów, kusząc być może większym zróżnicowaniem, być może dłuższym programem. A tymczasem ten festiwal, o którym dziś rozmawiamy, czyli w Punkt festiwal jest nawet z nazwy wydarzeniem mikro, to właśnie wynika z takiej potrzeby pana, ale także różnych pana muzycznych przyjaciół, żeby wrócić tak trochę do tych źródeł i do poobcowania z samym sobą lub sobą i niewielką grupą odbiorców? No właśnie w Krakowie mamy całą masę wspaniałych festiwali, które mają bogate programy takie jak chociażby Sacrum Profanum, Unsound, Audio Art. Mówię tutaj o tych festiwalach stricte dotyczących takiej nowej muzyki i nowej myśli. Natomiast to wszystko się odbywa przez te parę dni. Jest głośno, jest, dużo się dzieje i, i potem nagle jest taka głucha cisza przez przez wiele miesięcy i no, pomyślałem, że można tą ciszę wypełnić czymś takim intymniejszym, czymś na wyciągnięcie ręki i że to jest bardziej wtedy takie inkluzywne nawet i, i, i, i ten artysta, który prezentuje się solowej wersji jest kimś takim bardziej automatycznie dostępnym. No tak, ale z zal zalet takiego minimal minimalistycznego podejścia do programowania yy, festiwalu, to chyba trzeba też wymienić fakt, że nie trzeba wcale czekać cały rok albo nawet dłużej do zorganizowania kolejnej odsłony, bo dziś rozmawiamy o odsłonie trzeciej, i właściwie trzeciej, yy, no, na przestrzeni zaledwie kilku miesięcy. To też był plan? Zgadza się. Yy, tutaj yy, to słowo yy, festiwal, mikrofestiwal to jest trochę takie słowo wytrych. Yy, tak naprawdę to jest bardziej cykl koncertów. <śmiech> a, a czy to był plan? W zasadzie działamy póki co od jednego wydarzenia do drugiego i widzimy że to ma sens, że ludzie łakną takich wydarzeń, więc kolejny raz, mimo że poprzednie edycje były plenerowe, teraz postanowiliśmy, żeby przerwa nie trwała zbyt długo postanowiliśmy, że to wydarzenie odbędzie się również na krakowskim Podgórzu, całkiem blisko punktu, ale tym razem w krakowskiej Krikotece, która ugości nas w swojej sali teatralnej. Jak ta przestrzeń, i jej możliwości wpłynęły na to, jak ukształtował się program? i odsłonę festiwalu. Muszę przyznać, że dopiero, mm, ja oczywiście znam bardzo dobrze tę salę, miałem okazję sam w niej występować nawet na festiwalu Sacrum Profanum ostatniej jesieni z, z tą Krakowią. Mm, natomiast to, jak e, nasz punktowy mikrofestiwal e, się tam objawi, to Dopiero się tak naprawdę okaże, jestem pełen ekscytacji z, z tego powodu. A co, cały program, który wymyślam na, na ten festiwale, on po prostu przychodzi do mnie nie, niezależnie od miejsca, w którym się to on odbywa. Po prostu mm, myślę o konkretnych osobach, które mogłyby wziąć y, udział w y, naszym festiwalu, ale to zwykle są osoby, które y, nie są przypadkowe oczywiście, <śmiech> mimo że y, zwykle ci muzycy, którzy u nas y, goszczą, y, prezentują różne gatunki, to myślę, że takim wspólnym mianownikiem dla, dla wszystkich tych osób jest to, że ci artyści są zawsze krok przed, że, że są to artyści knujący. A, a jeśli knujący, to w jakiejś tam opozycji cały czas do, do tego, że mimo, że funkcjonują w jakimś środowisku czy to muzyki źródłowej, czy klasycznej, czy mm, improwizowanej, to oni cały czas mm, wychodzą z tej swojej sfery, przygląd przyglądają się z tego dystansu, yy, co się dzieje i dzięki temu ta ich twórczość jest yy, żywa. Bardzo mi się spodobało to określenie artyści knujący i rzeczywiście ono pasuje chociażby do Teoniki Rożynek, Mikołaja Trzaski czy sama Kowalskiego, bo to są artyści, których pan zaprosił do tych poprzednich odsłon. Tym razem Barbara Kinga Majewska, Rafael Rogiński i Robert Piotrowicz. I to znów takie zestawienie bardzo... Różnorodne. Zacznijmy może od tego koncertu, który rozpocznie tę odsłonę w punkt mikrofestiwalu, od występu Barbary Kingi-Majewskiej. No i tu właśnie mimo tego, że są to osoby, z, z, zdawać by się mogło, różnych środowisk, y, to właśnie charakteryzuje ich wszystkich to, o czym mówiłem przed chwilą. I, i, I Basia na przykład, mimo że wywodzi się z sceny muzyki klasycznej, operowej, zaczęła wychodzić poza, poza ten obszar zaczęła badać, właśnie knuć samą materię piosenki. I ten, nawet ten projekt, z którym e, wystąpi u nas, m, był w zasadzie e, prezentowany na, na innych festiwalach wcześniej, ale e, nigdy w takiej formie. E, Nigdy w tej samej formie i, i, i w zupełnie innej postaci znów objawi się mm, to na punktowym festiwalu. Tym razem e, ten jej solowy e, m, materiał będzie miał nazwę. Do I Miss It? Co ciekawe, mm, twórczość e, Barbary Kingi Majewskiej nie jest zbyt często y, zapisywana y, nie ma zbyt wielu dostępnych nagrań szczególnie teraz tego jej projektu solowego więc y, to jest niepowtarzalna okazja i jedyna w swoim rodzaju y, żeby usłyszeć y, ten projekt y, właśnie na punkt festiwalu y, to się może już po prostu nigdy nie powtórzyć, bo nawet jeżeli ona wystąpi w kolejnym razem gdzieś indziej z tym materiałem, to on cały czas też jest w procesie i cały czas się zmienia. Więc to, co usłyszymy w najbliższą środę, 22 kwietnia w klikotece może być jednorazowym przedsięwzięciem. To będzie głos solo? Solowy głos, ale z akompaniamentem taśmy. Kolejny wieczór to występ Rafaela Rogińskiego, artysty, który bardzo chętnie, bardzo często czerpie ze źródeł, ale zagląda też, wygląda w stronę różnych kierunków świata. To będzie program inspirowany kulturą krymsko-tatarską. Rafael, o, jeśli go zapytamy o jakikolwiek obszar świata, on naprawdę umie się odnaleźć wtedy w każdym temacie. I Zarówno jeśli chodzi o e, Tatarów Krymskich, zarówno jeśli chodzi o e, bluesową muzykę amerykańską, czy, czy muzykę Johna Coltrane'a, e, której on poświęcił swoją m, bardzo znaną płytę, to każda z tych rzeczy m, mimo wszystko e, jest muzyką Rafaela autorską, bo inspiracji y, naprawdę y, jest wiele, ale, ale on ma już swój bardzo charakterystyczny język i myślę, że y, nie jedna osoba, kiedy słyszy te dźwięki wie, że, że to jest po prostu y, Rafael. Ja sam y, miałem okazję grać z nim y, na przykład y, w zeszłym roku muzykę Tomasza Stańko i mimo wszystko, mimo, że czerpaliśmy z muzyki naszej legendy polskiego jazzu, to było to najbardziej muzyką Rafaela, moim zdaniem. My bardzo często, bardzo chętnie prezentujemy nagranie Rafaela Rogi Rogińskiego w dwójce. Na koniec jeszcze kilka słów o tym trzecim koncercie. To solowy występ Roberta Piotrowicza i najbardziej hmm, nieoczekiwany koncert z tego zestawienia, najbardziej awangardowy. Może się tak okazać, może być zupełnie inaczej. Robert, pierwotnie myśleliśmy, że wystąpi ze swoim ostatnim albumem. Natomiast kiedy dowiedział się, no właśnie, i tu wracamy do pierwszego pytania, że, że występuje w sali Koteki postanowił zmienić koncepcję i zagra koncert na syntezatory modularne. Więc to też taka zupełnie wyjątkowa okazja. Nie wiadomo, kiedy się powtórzy. No, Robert jest człowiekiem, instytucją, człowiekiem, który od wielu lat również oprócz tego, że Wykonuje muzykę, jest też promotorem i, i, i między innymi współtwórcą legendarnego już festiwalu w Szczecinie Muzyka Genera, który przybliżał właśnie ludziom tą otwartą muzykę. Tak przedstawia się program trzeciej odsłony w punkt mikrofestiwalu, który rozpocznie się w Krakowie w tę środę. O tym przedsięwzięciu, które organizowane jest pod patronatem Radiowej Dwójki, opowiadał dziś Państwu saksofonista i inicjator tego wydarzenia Marek Pospieszalski. Bardzo dziękuję za to spotkanie i trzymam kciuki za festiwal. Bardzo dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia. W środę, czwartek i piątek przyszłego tygodnia w Krikotece na mikrofestiwalu, ale z makroartystami. Kompozycja Johna Coltrane'a w interpretacji Rafaela Rogińskiego, jednego z artystów, którzy wystąpią w ramach trzeciej odsłony w punkt mikrofestiwalu w Krakowie. Słuchają Państwo dwójki, jest 16.48. Siła świadectw jest motywem przewodnim tegorocznej akcji społeczno-edukacyjnej Żonkine, organizowanej przez Muzeum POLIN dla upamiętnienia powstania w getcie warszawskim. W najbliższą niedzielę wolontariusze będą wręczali przechodniom na ulicach stolicy papierowe żółte kwiaty. Powstanie i wojnę przeżyła zaledwie garstka Żydów, wśród nich był ostatni przywódca powstania Marek Edelman. To właśnie od jego gestu składania żółtych kwiatów pod pomnikiem bohaterów getta pochodzi symbol akcji. Aldona Łaniewska-Wołk rozmawiała z organizatorami wydarzenia. O akcji Żonkile rozmawiam z jej koordynatorką Marią Bliźniak. Spotykamy się w sali, w której prezentowana jest praca Marka Oberlandera, która jest jedną z części ważnych elementów tegorocznych obchodów kolejnej rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Hasłem tegorocznej odsłony obchodów jest siła świadectw. Do czego państwo chcieli się odnieść tym hasłem? Zależało nam na pokazaniu takich indywidualnych relacji, indywidualnych historii, dlatego też wybraliśmy przeróżne formy, jak właśnie dzieło zatytułowane getto Marka Oberlandera i pod to hasło też wybieraliśmy naszych ambasadorów, jedną z ambasadorek będzie pani Krystyna Budnicka, która była w getcie jako mała dziewczynka, jako jedyna ze swojej rodziny przeżyła. Będziemy prezentować również dzieło filmowe, odrestaurowaną wersję pianisty Romana Polańskiego, w ramach akcji odbędzie się koncert, będzie występowała Symfonia Warsowia wraz z Aleksandrą z Andrem Dębiczem. Będziemy również prezentować po raz pierwszy dziennik Ireny Gluck. Jest to dziennik pisany przez 15-letnią dziewczynkę przez dwa lata, która była w getcie i która zginęła w Bełżcu. Wszystkie te świadectwa, zarówno ta praca plastyczna, przed którą teraz siedzimy, jak i pamiętnik to są świadectwa bardzo, bardzo poruszające. No, staramy się też pokazać właśnie podczas akcji żonki że to co przeżywali ci ludzie to był po prostu dramat i zależy nam na tym, mimo że to brzmi jak taki slogan, chcemy uwrażliwiać społeczeństwo i powtarzać to, że bardzo chcielibyśmy, żeby to się po prostu już nigdy nie zdarzyło. To już czternasta odsłona obchodów w kolejnej rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Podczas niej zostanie wręczony trzymilionowy żonkil. Robi wrażenie te 3 miliony. Tak naprawdę sercem akcji co roku są nasi wolontariusze, nasze wolontariuszki, którzy 19 kwietnia wręczają papierowe kwiaty. Przez te wszystkie edycje to było ponad 15 tysięcy osób, które te kwiaty na ulicach Warszawy wręczały. Będzie można nas spotkać od godziny 10.00 do 18 w różnych miejscach Warszawy. Jak to się stało, że zaangażowałaś się w tę akcję wolontariacką? Pola Wiktorowicz, tegoroczna maturzystka, wolontariuszka akcji Żonkile. Była to w moim przypadku dość spontaniczna decyzja, Zobaczyłam, że co roku Polin wręcza żonkile na ulicach i stwierdziłam, czemu nie. Wtedy za dużo nie wiedziałam o tej akcji, ale spodobał mi się jej wymiar społeczno-edukacyjny, że nie tylko ja się czegoś dowiaduję, ale też edukuję innych. Akcja żonkile pomaga zwiększyć tą świadomość, szczególnie wśród młodych ludzi, co moim zdaniem jest niezmiernie ważne, żebyśmy nie zapominali, bo... Po to ci ludzie walczyli i moim zdaniem ta pamięć to jest takie zachowanie godności, przedłużenie tej świadomości, co się wydarzyło. Jako wolontariuszka czym będziesz się zajmowała? Co należy do twoich obowiązków podczas 19 kwietnia w dzień rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim? Jako wolontariuszka przede wszystkim rozdaję żonkile na warszawskich ulicach. I to jest moje główne zadanie, zachęcać ludzi do przypięcia tego symbolicznego żółtego żonkila. A jeżeli ktoś ma chwilę, to porozmawiać jeszcze o wydarzeniach. Mamy też ulotki, bo czasami ludzie się spieszą ale jednak celem jest to, żeby przekazywać tą pamięć o tym, co się wydarzyło 83 lata temu. Nie spotykam się tak naprawdę z negatywnymi reakcjami. Ludzie wiedzą, że jest to pamięć, którą próbujemy przez tego żonkila uhonorować. Miałam możliwość poznania Świadkini Powstania, co bardzo na mnie wpłynęło, ponieważ co innego jest czytać historię na papierze, a co innego jest tak naprawdę się z nią spotkać i porozmawiać z drugim człowiekiem. I to niezmiernie na mnie wpłynęło i jeszcze bardziej przekonało mnie, że powinnam kontynuować swoją działalność w akcji Żonkile. Hasłem tegorocznej odsłony jest hasło Siła Świadectw. Pani jest osobą, która co roku, co najmniej co roku to swoje świadectwo przekazuje. Mhm. Czy kiedyś będzie dość opowiadania o tych przeżyciach, o tych wydarzeniach? Krystyna Budnicka. No wtedy kiedyś świadkowie odejdą, tych świadków jest już coraz mniej. Ja byłam w Stowarzyszeniu Dzieci Holokaustu i myśmy ciągle byli zapraszani do szkół, do młodzieży, bo, bo ciągle była potrzeba, ja, świadków coraz mniej. Takich, co to pamiętają autentycznie. Ja właśnie załapałam się także się urodziłam na tyle wcześniej, że 7 lat miałam, kiedy wojna wybuchła i później już cały czas byłam świadoma. Tworzenie getta, życie w getcie, ucieczka z getta, ukrywanie się, w kanale ścieków.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 a byłam najmłodszym dzieckiem w rodzinie. Może dlatego, że byłam specjalnie zaopiekowana, a ci dorośli to bardziej brali udział w walkach i dlatego nie udało im się przeżyć. Jak spotyka się pani z młodymi ludźmi i opowiada o tych wydarzeniach, to co jest dla pani najważniejsze, żeby przez tę swoją opowieść im przekazać, co uzmysłowić? Takie słowa są zawsze emocjonalne. Ja tam byłam, ja to widziałam, ja to przeżyłam. Dokłada się do tego nie tylko same słowa, ale już. Uczucia idą i wiem, że dzieci bardzo przeżywają, młodzież. I są pytania, prawda, więc to się odczuwa, że to nie jest takie obojętne słuchanie jako opowiadania o wojnach napoleońskich, bo to dotyczy bezpośrednio mnie, mojej rodziny, moich emocji i także to jest ważne. No ale póki żyję, to nie bronię się przed tym. Szczegóły akcji Żonkile i program wydarzeń odbywających się w Warszawie 19 kwietnia są dostępne na stronie Polin. 5 minut pozostało do 17. Autopromocja. Burkhard Sztangl grać będzie na gitarze elektrycznej. Andrzej Karałów na fortepianie. Dźwięki tych instrumentów krążyć będą w przestrzeni, przenikać się, dialogować i zespalać. Na koncert gitarowo-fortepianowego duetu zapraszamy w niedzielę, 19 kwietnia o 17.00. A wejściówki do studia Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana można rezerwować pod adresem koncertydwojki.polskieradio.pl. Gorąco zapraszam. Ewa Szczecińska. Prozaik, dramatopisarz, radiowiec. Życiowe doświadczenia, nieraz bardzo bolesne, śmierć ojca, wojenna tułaczka, choroba psychiczna stały się podglebiem przejmujących utworów literackich, teatralnych i radiowych. Otóż gdyby nie te wszystkie przeżycia, no nie jestem przekonany, czy ja rzeczywiście pisałbym, czy rzeczywiście zostałbym pisarzem. Na audycję poświęconą życiu i twórczości Jerzego Krzysztonia zapraszamy w sobotę od 15.00. Monika Kopcik i Jakub Kukla. Do usłyszenia. Legendarni artyści, często zapomniani, ich archiwalne głosy